Good evening. No, może nie ma wieczoru w tej chwili akurat, ale myślę, że może u Was jest wieczór, więc nie ma to znaczenia. Witamy w pierwszym osobnym podcaście na stronie Beskitu, który postanowiłem nazwać Filmowe Gadki. Bo jesteście ciekawi, dlaczego osobny podcast? No, może to być dobre dla tych, którzy właśnie uważają, że w naszym luźnym podcaście Kitu mówimy o filmach za mało, albo na przykład... No, głównie za mało. Plus fakt, że y, nie wszystkich moich współrozmówców interesuje, co koniecznie mam do powiedzenia na ten temat. I uznałem też, że właśnie... Kontrast pomiędzy przed y, moim komentarzem na temat niektórych filmów i w ogóle środowiska w porównaniu z tym, co na przykład Igor mówi, jest strasznie nierówny. Więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić osobny podcast na wszystko, co związane z filmami i mam nadzieję, że będą Państwo zainteresowani, szczególnie ci, którzy właśnie są bardziej zainteresowani filmami od innych. Y jako pierwszy odcinek poświęcę czymś bardzo ciekawym, mianowicie wyszły bodajże wczoraj nominacje do Złotych Globów. Jak wszyscy wiedzą, to są właściwie drugie najważniejsze nagrody w amerykańskim przemyśle filmowym. I słyną też tego, że są dobrym zwiastunem dla Oscarów. Często bywa, że te filmy, które są nominowane w konkretnych kategoriach Uzu tych globów są też nominowane do Oscarów. Dobrze, i co my tutaj mamy? E, dużo nominacji zebrał film jak, Zosta jak zostać królem i The Social Network. A poza tym y, nominacje mogą się też cieszyć filmy jak Czarny Łabędź, y, Wszystko w porządku, Fighter. No ale po kolei, każdą kategorię y, omówimy. Najlepszy film dramat. Czarny Łabędź, Fighter, Incepcja, Jak Zostać Królem i The Social Network. Y, niestety w tej kategorii widziałem tylko dwa filmy, mianowicie The Social Network i Incepcję. Na razie... Y, sporo nagród zdobywa social network od różnych kół krytyków w różnych stanach w Ameryce. Więc on ma duże szanse. Ja jednak bym bardziej kibicował Incepcji i to nie dlatego, że to jest jakiś taki, nie wiem, że jest taki właśnie wielki hype, że wszyscy go uwielbiają, ale po prostu uważam, że to jest znacznie lepszy film, chociaż trudno do porównania. No i właściwie tyle. Poza tym, no, Duż, y, dużo dobrego też się słyszy o filmie jak, jak Zostać Królem ale filmu jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, mam nadzieję, że to się wydarzy wkrótce i że później e, jakby dopasuje z, y, to co myślę o tym filmie do nagród dalej, najlepszy film komedia lub musical Alicja w Krainie Czarów Burleska Wszystko w porządku, Turysta i Red um, na razie widziałem tylko Alicję w Kranie Czarów a dość niedługo będę miał okazję zobaczyć film wszystko w porządku więc trudno mi wypowiedzieć na ten temat ale o tym drugim właśnie słyszy się sporo dobrych rzeczy, że właśnie bardzo często jest brany pod uwagę przy różnych nagrodach więc myślę, że chyba w tej kategorii ten film ma największe szanse jeśli chodzi o wygraną zaskoczyło mnie, że jest tu film burleska, to jest film z udziałem Sher i Kristina Aguilery, bo z tego co widziałem ma bardzo słabe recenzje na, na Tomatoes.com, ale myślę, że to jest właśnie taka głupia rzecz, jeśli chodzi o te kategorie komediowe, bo zwykle tam wrzucają rzeczy na siłę. Takie ma się wrażenie, bo właśnie mało powstaje się mało powstaje dobrych komedii, a musicali, musicali to już w ogóle, więc ponieważ nie przypomnę sobie, że w tym roku był jakikolwiek inny musical oprócz burleski, więc z drugiej strony trudno, żeby się tutaj nie znalazł. Dalej. Najlepsza aktorka w dramacie. Halle Berry w filmie Frankie and Alice, Nicole Kidman za Rabbit Hole, Jennifer Lawrence za Do Szpiku Kości, Natalie Portman za Czarny Łabędź i Michelle Williams za Blue Valentine. Hmm. największe szanse w tym roku rzekomo ma Natalie Portman. Mówi się, że, że zagrała bardzo bardzo dobrą yy, że to jest bardzo dobra rola że właśnie ma największe szanse jeśli chodzi o Oscary, więc pewnie tutaj jej akurat będziemy kibicować yy, poza tym widziałem tutaj tylko film do szpiku kości i tutaj jest nominowana Jennifer Lawrence i trudno mi zrozumieć tę nominację, bo przynajmniej według mnie nie zagrała jakoś tak nadzwyczajnie. No ale nie, ja, ja mam naprawdę ciężko oceniać aktorki z jakiegoś powodu, więc w ogóle, no. Ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, że to jest no, aż tak dobra kreacja, bo. Nie, trudno mi wejść, w... zazwyczaj trudno mi wejść w kobiecą psychikę, od razu się przyznam. <laughs> Najlepszy aktor w dramacie. Jesse Eisenberg za The Social Network Colin Firth za Jak Zostać Królem James Franco za 127 godzin Ryan Gosling za Blue Valentine i Mark Wahlberg za Fighter Tutaj podobno największe szanse ma Colin Firth ale dużo dobrego się właściwie o wszystkich tutaj mówi się same dobre rzeczy chyba jeszcze nie słyszałem żadnych opinii o filmie Blue Valentine ale z tego jeśli już coś słyszałem to już właśnie aktorsko jest znakomity więc tutaj chyba jest taka, to jest taka ciężka kategoria bo chyba z tego co wiem to wszyscy świetnie zagrali więc pozostawię to bez komentarza widziałem tylko The Social Network i Eisenberg może ma jakieś szans ale raczej niewielkie Lepsza aktorka w komedii lub musicalu. Annette Benning za Wszystko w porządku. Anne Hathaway za Miłość i inne używki. Angelina Jolie za Turystę. Julian Moore za Wszystko w porządku. I Emma Stone za Łatwa Dziewczyna. Hmm. Huh. Tutaj jeśli już, to chyba właśnie któraś z tych aktorek za Wszystko w porządku ma szansę. Mógłbym się założyć, że to, jest, że to będzie akurat Annette Benning. Widziałem Łatwą Dziewczynę z Emma Stone i zagrała fajnie. Zasłużona nominacja. Najlepszy aktor w komedii lub musicalu. Johnny Depp za Alicę w Krainie Czarów, Johnny Depp za Turystę, Paul Giamatti za Barney's Version, Jake Gyllenhaal za Miłość i inne używki i Kevin Spacey za W Kranie Pieniądza. Tu mnie zaskakuje obecność John'ego Deppa za Alice w Klenie Czarów bo ta rola nie była jakaś taka zbyt rewelacyjna, ale fajnie, że załapał się aż dwa razy na tę listę. To jest bardzo ciekawe. To są chyba też jedyne dwa filmy, w jakich wystąpił w tym roku, więc podwójnie ciekawie. Kto tu może wygrać? Nie mam zielonego pojęcia. Podobno, Paul Diematy jest znakomity w swoim filmie, więc może on. Ale tylko Alicję widziałem, więc naprawdę trudno mi cokolwiek tutaj powiedzieć. Najlepsza aktorka drugoplanowa. Amy Adams za Fighter, Hannah Bonham Carter za Jak Zostać Królem, Mila Kunis za Czarny Łabędź, Melissa Leo za Fighter i Jackie Weaver za Królestwo Zwierząt. Tutaj podobno najlepsza jest Melissa Leo za Fighter. Yy... Widziałem z tych wszystkich filmów tylko Królestwo Zwierząt. Chyba w każdej kategorii tylko jeden film widziałem. Trochę smutne. E, ciekawa rola. Zapada, e, przynajmniej zapadająca w pamięć. Ale jak już mówiłem, chyba Melissa Leo wygra w tej kategorii. Podobno jest bezkonkurencyjna. Najlepszy aktor, aktor drugoplanowy. Christian Bale za Fighter. Michael Douglas za Wall Street Pieniądz nie śpi. Andrew Garfield za The Social Network, Jeremy Renner za Miasto Złodziei i Jeffrey Rush za Jak Zostać Królem. Tutaj największe szanse podobno ma Christian Bale za Fighter, ponieważ jak to on przeszedł fizyczną metamorfozę, żeby lepiej wczuć się w rolę. Jak wpiszecie w Google Christian Bale The Fighter, to zobaczycie, jakie są różnice jak wygląda w czasie filmu. I podobno w ogóle kranie on ukradł cały film. Więc może rok, ten rok należy do niego. Ale znając Oscary, pewnie nas, nas czymś zaskoczył, Nie mam pojęcia czym, ale z jakiegoś powodu Akademia nie lubi młodych aktorów. A Christopher Bale jest jeszcze jednym z tych młodych. Tak można powiedzieć. Więc... Nie wiem, jeszcze nie mogę sobie go wyobrazić yy, z Oscarem w reguł. Nie wiem, jak bardzo bym chciał, ale jeszcze tego nie widzę. Yy, widziałem tutaj Social Network i Miasto Złodziei. Jeremy Renner wywał bardzo dobrze w filmie, Andrew Garfield też, więc myślę, że nominacje są zasłużone. Zaskakujący jest Michael Douglas tutaj, bo, znaczy, podobno dobry jest w swoim filmie, ale sam film jakby tak przeszedł bez echa, z tego co wiem zaskakujące. Tu, tu, tu, Najlepszy film animowany. Jak ukraść księżyc, Jak wytrasować smoka, Iluzjonista, jest Story 3 i Zaplątani. W końcu chociaż jedna kategoria, gdy widziałem więcej niż dwa filmy, mianowicie to są Jak ukraść księżyc, Jak wytrasować smoka i Toy Story 3. I normalnie bym powiedział, że pewniakiem w tej kategorii jest Toy Story 3, lecz... Silnym konkurentem jest film iluzjonista, o którym się mnóstwo dobrych rzeczy słyszy. Podobno jest świetny. To jest film od twórców yy, <coughs> przepraszam, Trios Belleville. Więc to też może mieć czas na wygraną, ale ja będę oczywiście kibicował jest Story 3, bo uważam, że to jest nie dość, że najlepszy film animowany roku, jaki widziałem, to najlepszy film w ogóle. Więc myślę, że zasługuje. Najlepszy film zagraniczny. Beautiful, Le Concert. Mam nadzieję, że tak się to wymawia. Na końcu świata jestem miłością i... Hewnen. Nie wiem, jak się czyta, jak jest A i E połączone w jedną literę, więc przepraszam z góry. Tutaj w ogóle się nie wypowiem, bo nic z tego nie widziałem, a słyszałem tylko film filmie Beautiful i że Javier Bardem stworzył świetną kreację. Więc nie wiem. Najlepsza reżyseria. Darren Aranowski za czarny łabędź. David Fincher za The Social Network, Tom Hooper za Jak Zostać Królem, Christopher Nolan za Incepcję i David Orussell za Fighter. Ehm, mówi się, że największe szanse w tym roku ma David Fincher, jeśli chodzi o wszelkie nagrody za reżyserię. Ja będę kibicował panu Nolanowi, bo ludzie, on chciał nakreślić te filmy chyba od 10 lat, więc myślę, że Zatem naprawdę wyszedł mu co, wyszło mu coś dobrego w ogóle myślę, że Incept to najlepszy film jaki zrobił więc zasługuje na nagrodę a poza tym Darren Aronowski też ma szansę spore jeśli chodzi o film Czarny Łabędź dalej najlepszy scenariusz Danny Boyle i Simon Bufoy za 127 godzin Danny Boyle to pisał? dziwne bo zazwyczaj Danny Bol nigdy chyba nie pisze swoich filmów, więc jestem ciekaw jak to wyszło. Lisa Cio Czolodenko i Stuart Bl Blumberg za Wszystko w porządku. Christopher Nolan za Incepcję. Aaron Sorkin za The Social Network. I David Seidler za Jak Zostać Królem. Tutaj też mówi się, że największa szansa starażysta The Social Network, bo w filmie film głównie z <śmiech> Przepraszam, film jest głównie skupiony na dialogach, więc tu może mieć spore szanse. Z drugiej strony cieszyłbym się, gdyby dostał chociaż w tej kategorii pan Nolan za Incepcję, bo fakt, że stworzył taki skomplikowany świat i w ogóle, że miał na to wszystko pomysł i naprawdę dość długo trwało, zanim wszystko zebrał do kupy, więc to jest go na podziwu, ale tak czy chyba Sorkin wygra w tej kategorii. Najlepsza muzyka. Jak zostać królem. Alicja w kalenie czarów. 127 godzin. The Social Network. Incepcja. Hm. Naprawdę bym się ucieszył, gdyby w końcu Hans Zimmer wygrał w tej kategorii za Incepcję. Muzyka jest kapitalna. Chyba codziennie słucham chociaż jednego kawałka z tej ścieżki dźwiękowej. Um. Poza tym, 127 godzin, tam chyba, z tego co wiem, niewiele, znaczy na albumie jest dość niewiele muzyki, a jeśli już, to no jest fajne, ale nie dałbym za to jakiejś nagrody. Social Network, tutaj myślę, że fani Nine Inch Nails na pewno się ucieszyli, bo muzykę robi jeden z członków Nine Inch Nails, czyli Trent Reznor wraz z Atticusem Rossem. No naprawdę najlepiej by było, gdyby wygrała Incepcja Chociaż w tej kategorii Jeśli już może, wygr może nie wygrać w jakiejkolwiek innej Ale jako najlepsza muzyka Myślę, że no, naprawdę zasługuje z tych wszystkich Najlepsza piosenka Bound to You Od z filmu Burleska Coming Home z filmu Country, Country Strong I See the Lights z filmu Zaplątani There is a Place for Us z filmu opowieści z narni Podróż Wędrowca do Świtu You Haven't Seen The Last Of Me z filmu Burleska szczerze mówiąc nie słyszałem żadnej z tych piosenek więc nie mogę się wypowiedzieć, chociaż z drugiej strony mógłbym zanim przystąpiłem do nagrywania ale jest to właśnie, jestem świeżo po przeczytaniu całej listy więc myśl, myślałem, że jak, jak teraz tego nie zrobię to później wcale. No, także wygląda z tego wszystkiego, że największe szanse da jakiekolwiek wygrane, ma właściwie film The Social Network i tu jest głupia sprawa, bo coś czuję, że gdy ten film wygra wiele nagród, to go z jakiegoś powodu znienawidzę, mimo, że to jest dobry film, ale nie... na pewno nie jeden z najlepszych w dorobku Davida Finchera. Yy, kibicuję incepcji w każdej kategorii, jakiej jest. Strasznie mi szkoda, że film Miasto Złodzieje doceniono tylko w jednej kategorii i to jest aktor dru drugoplanowy, bo uważam nadal, że to jest może nawet najlepszy film roku, a dostał nominację tylko w tej kategorii. No, ale cóż, to są te globy słuchaliście podcastu Filmowe Gadki, mówi dla was Michał i mam nadzieję, że będziecie słuchać innych podcastów pod tym tytułem i życzę mi jego dnia albo wieczoru.